Nie wiedzieli jakich siedzib masz używać. Musisz! Pionier lub też kiwa, musisz! chyba, że masz Golsma, to w bajściach popra demolka! Chędzimy samochodem, Jacek ma eskorta, a ja od brata skotem Za nami goni krystian z Mariuszem w Mercedesie Przyjedzie także Robert Wolven To wie się, zaraz, zaraz, zaraz zostawmy się na starcie, grzejemy już silniki, w dziewczynach jest poparcie Start i puw odezwał się starter Jak jednicze piski poszły Gumy zdarte Zapierdzielam pierwszy to gania mnie jaca Mamy już przez to nerwy, bo kto przegra, płaci Zasady Rideł. Są bardzo proste, olimpijską długą mi już meta za mostem To pierwszy dojedzie, dostaje piwo, przegrani stawiają Zbierasz z Zgrzyt kluczyków, i w gaźników i stać dłużej na chodniku już nie chcę Ja to 26 700, róbcie miejsce, szybko żelse w alufelce przejrzę i pędzę 120 a nawet prędzej, z będzie wejście w wiraż z z dwójki przejdzie. I rura CD na lusterku kula, długi stulat krzyczy. Ręczny przyczyn bieg czym prędzej, i gaz. I strzegłem w górę, rurę, rurę, wyprzedzić czterech ciężarówek. Musisz leżeć, jak się, że można musi Musisz, pijąć, pijąć, kiba. Musisz, musisz, musisz, musisz kiba, że masz golfa. Musisz, kto twoje szlaki, pióra, Molka nie Poprzestaję daty, tym i straty Dla drogów kupaty, Poty jak z za kulasz, kularz, Krystian, kula, sterówka Raz, dwa, skodamka, dwa Na szwórce, kura babci wyskakuje A ja na hamulcach próbuję uciec Ale nie mogę, przejeżdżam Kurę samochodem, nic robić nie mogę Daję nogę i drogę A babcia zagrożeń nie pomna Wspiera kurę, a ja dalej dam Przejeżdżam pod bar A tam już Robert i Mariusz Musisz wiedzieć, Jej, jakich siedzeń masz, masz używać! Musisz! Pionier lub do to shiba. To shiba, Musisz! Chyba, że masz golf, strąb wejścia hip hipkogrady molka! Musisz wiedzieć, jakich siedzeń masz używać! Musisz! Pionier lub do szyba! Musisz! Chyba, że masz golf, strąb wejścia hipkogrady molka! Musisz wiedzieć, jakich siedzeń masz używać! Musisz! Pionier lub to shiba. musisz! Trzeba. Chyba, że masz golfas, musisz to w 20. hip hop A. gra Demolka Musisz wiedzieć jakich siedzeń masz używać, musisz Pionier lub to shiba. musisz Chyba, że masz golfas, dusisz Da, hip hop gra! Demolka! Demolka, Demolka, Demolka, Demolka, Demolka, Demolka, Demolka, Demolka.